<laughs> Mały tak. ma, młody afroamerykanin. No, nie znaczy, że gorszy.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 Za każdego fana finala albo muzyki symboicznej polecam. To jest do ściągnięcia Jacku, gdzie? Za pośrednictwem, to jest na iTunesie, czy...? Na Torrentach. Ja normalnie <laughs> na stronie Distant Worlds. Link dam aha, po aha. prostu w tym. Pod odcinkiem aha, ale... można przesłuchać całe aha. od razu bez problemu. No i ale... wiadomo, do kupienia. Po dolcu albo za całość 15 dolców. Aha. 13 To, to takie y, standardowe dosyć. Dobra, więc Jacek poleca Wam... Y,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 Mów, mów Jacku, mów. Jestem ciekaw. Ogólnie chodzi o to, że na Steamie nie można zwracać gier. Wiecie, tak? Jest to w regulaminie, że trzeba tam przemyśleć każdy zakup, bla bla bla, bla firma nie zwraca. W razie no i, właśnie i w tak samo zakup. jest na PS Store. Tak, tylko że Steam i PS Store mają to do siebie, że my tam nie kupujemy gier. My tam je wypożyczamy na dany okres. Prawo przykład, do użytkowania. Tak,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 ponieważ ma Steam Family Sharing, co jest bardzo dobre, ponieważ odkąd wprowadzili tą, tę opcję po prostu, ja to nie kupiłem sobie żadnej prowadzimy. gry. Tak, ja praktycznie żadnej gry nie kupiłem na PC Dynamics, on w of co Tak to wszystko mam mocno. Dragon Age, jakiś Dying Light, Far Cry, a czwórkę masek, jednak you know, War of Mine wszystko co da się kupić na Steamie można pożyczyć po więc więc odkąd moi znajomi i ja bawimy się w family sharing, to ja nie wydaję ani grosza na gry, a poza właśnie Lords of the Holland ja, ja jeszcze pamiętam jak świetną opcją opcję kiedyś miał, miało Sony i Playstation, jak kiedyś można było sobie kupować grę na 5 osób, dalej można nawet nie, na no, 8 nie, no właśnie nie, no teraz możesz nie. kupić grę nie możesz na 8 osób kupić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 więc po prostu ja pamiętam, że jak dezaktywowałem, to nie mogłem już tam wejść, nawet jak miałem konto, ale jeżeli mówisz, że, że da radę, no to, no to ci wierzę, tak? Chciała bez problemu, znajomy tak sprzedał slota na Witch 100 Night, którym opowiadałem jakiś czas temu, za tychę mm -hmm. dosłownie, ponieważ no tak, normalnie tak, tak. była promocja dla nas to chyba 20, tak dalej, on chciał to przetestować, ale nie chciał płać pełnej kwoty, więc no. znalazł 12 osób,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 gdzie było napisane po prostu nie wiem, Age of Empires, 2 albo coś To jak wracamy do takiej nostalgii, to ja pamiętam, jak mój kolega kupił sobie nagrywarkę, właśnie, za 1000 zł. Boże. Albo za, za, za, 1000, albo za 1100 zł. Wie, wiem, że to, to były duże pieniądze, ale to była jedyna nagry, nagrywarka na osiedlu. No i co? No i za każdą płytkę brał sobie 10 zł ode mnie. No i trochę, trochę na mnie zarobi, pewnie. No i tak niedużo.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 żeby ktoś wypalił no. To były czasy, to były czasy. Myślę, myślę że te czasy chyba minęły. Mam, mam takie wrażenie, że minęły. Zobaczcie, że coraz mniej chyba nawet wypala się tych gier, bo raczej jak nawet jak już ktoś jest w desperacji ściąga te gry i sobie w nich gra, to jednak chyba ich już nie wypala po prostu do Dimona, ciach, obraz i, i leci. Nie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, co zrobili twórcy this Wars mine.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 Xbox miał te swoje, nie wiem czy pamiętacie, HD DVD bodajże to się mhm. e, nazywało. Przystawka do, do, do Xboxa i so, Sony zostało Blu-rayem i mamy Blu-raya. Wcześniej PS, PS3, DVD. DVD mamy DVD. Ale to wychodziło z czegoś siódmego. PS2? To, to wynikało. DVD, e, DVD było w, w dwójce nie? już.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 No tak, tylko że tylko chyba nie były w takich otwarzaczach. Nie, to tak? było tylko na presecie, no bo miałeś dysk powiedzmy no, no, no, o pojemności no. 4 gb no i to był jedyny sposób, żeby przechowywać na nim muzykę. No tak. I być może no, no, no tak, to właśnie Sony wpada na jakiś tam pomysł, że właśnie, że właśnie fajnie by było mieć taki, takiego playera i być może to też jakiś tam kamień milowy tych wszystkich właśnie takich odtwarzaczy. Znaczy kamień, kamień był na pewno, tylko ja się zastanawiam, jeżeli jakiś prezes musi to zaakceptować tak i mówi, no z jednej strony tu mamy przychody ze sprzedaży płyt, z drugiej strony wpuszczamy coś, co będzie no tak, blokowało tak, sprzedaż tak, płyt. Kończy, tak, tak. I, i uwaga, uwaga, fan fact, mały fan fact, sorry za przerwanie. Pierwsza MP3, 1998 rok, MP fan, MPman F10. A widzicie, no to szybko hmm. miałem dostęp do tego. Nie, to u, u brata, no? u brata pierwszy raz MP3 pamiętam, po pierwszego i tak dalej, no 90, A, 90, 99, ale... ale ja tutaj mówię o takim przenośnym MP3. A, przenośnym MP3 odtwarzał, tak. nie jako 32 mega pamięci. To 5 peselek. No, dzisiaj, tak. ja na 32 ja megowym odtwarzaczu, bo miałem kiedyś Simmensa SL45, do którego miałem kartę 32 mega, jeszcze dużą, yy, duże SD, hmm. no to tam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 no, ma już w tym momencie, może nie tyle, nie chodzi mi o samego multiplayera, ale różnego rodzaju treści, dostępne do ściągnięcia w internecie, jakieś aktualizacje, jakieś, jakieś rzeczy, które po prostu wymagają ograniczenia. No, wyobraźcie sobie, że ktoś kupuje piracką ściąga, czy kupuje piracką wersję Unity, które, albo Drive Cluba, tak, które potem wymaga jeszcze 25 paczy i zanim w ogóle działa dobrze. To nie jest już problem, Zawsze... niestety. Ja to wiem z pierwszej ręki od znajomego, nie będę mówił tutaj, ma i Xboxa 360, i na przykład PS3 przerobione. Mm -hmm. I nie dość, że ma te konsole przerobione, rzuca sobie wszystko na pendrive, ewentualnie na dysk zewnętrzny, jeden Tera, który może sobie podpływać z USB do Play'a ewentualnie Xboxa, to jeszcze tak, na Play'u trójce oraz na Xboxie 360 jest coś takiego, co się nazywa X-Link,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 To jest coś obok, ale wrzucają na to. To masz możliwość. Te... Aha. Tak, ma serwery dedykowane, czyli tak jak na przykład na Xboxach, że masz na przykład góry z góry narzucony jakiś serwer, na nim grasz, ale daje też możliwość tworzenia własnych serwerów. Czy sam mhm. sobie stawiasz jako host i możesz sobie grać ze znajomymi albo coś. No to to, to, to, to to jest ciekawe, to jest ciekawe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 po to, żeby bilety były droższe. Jeżeli chcesz iść na seans... Ale w, kinie, w, kinie, w, kinie, w kinie, w kinie. Mówię kinie. w kinie, normalnie. No, tak, no tak, i chcę no obejrzeć film no tak, w kinie, tak. chcę obejrzeć go na premierę, ale nie mam ochoty oglądać w 3D, bo po prostu tego nie lubię. Eee, I nie mam takiej możliwości, bo musiałbym się zwolnić z pracy, pójść na seans, załóżmy, nie wiem, o godzinie eee, 10 rano, tak, czy 14, no, no bez sensu. To jest, to jest coś, co kompletnie sensu, bo... bez sensu. Pomijam w ogóle już kwestię tego, jak wyglądały teraz e, repertuary kin przed walentynkami w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 To jest bardzo fajny film na podstawie A komiksu. Wszystko już, jest było do już jest do ściągnięcia. No, no, proszę, proszę. Wszystko było dostępne tylko z polskim dubbingiem. No to też jest, Jak nie trawię polskiego dubbingu w bajkach, ponieważ wychodzę z założenia, że nie po to twórcy dopasowali głosy postaci pod aktorów oryginalnych. Jacku, no ale z małymi wyjątkami. Powiedz, powiedz to, że z małymi wyjątkami. Nie, tak, no nie, nie, niektóre wyjątka. polskie dubbingi są dobre. Nie, nie tak, szeregi, czy... pozdrawiamy boberkę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 To, to wtedy dochodzi do jakiejś sytuacji, tak, że gry sobie ludzie przechodzą, pożyczają, odsprzedają i tak dalej. Ja na przykład no GTA V wiem, że to jest grą, która zapewnia taki poziom rozgrywki i taką powiedzmy szeroką y, gamę czasu, który można poświęcić tej grze, że, że nie wyobrażam sobie nawet jej, nawet jej pożyczyć.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 No, rewelacja, więc, więc nie mam. Więc wychodzę z tego samo, samego założenia Rafal, co ty, że nie ma opcji, żebym komukolwiek jej nawet pożyczył. Już nie mówię w ogóle o sprzedaży, ale nawet jej pożyczył. No dokładnie. Więc, więc twórcy sobie są sami e, e, winni takich rzeczy.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 Gra, która jest praktycznie przez wszystkich graczy, którzy w nią grali, przez recenzentów, uznawana za kultową, wypchaną po brzegi, mega piękną grę, sprawiła, że studio Clover po prostu upadło. Więc no tak. To też zależy no i... od graczy, od tego, jak sobie teraz studia, twórcy i tak tylko... dalej wychowali graczy, że nastawili ich na prostą rozgrywkę. Że nie tak jak wokami, że trzeba myśleć, że trzeba samemu kombinować, co jak gdzie zrobić, bo nic się nie prowadzi za rączkę, tak? Przez to, że próg wejścia w ten tytuł był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 Powiem Ci Jacku, że ale to, to są problemy nie tylko z okami. Przecież Bioshock Infinite, tak? Ostatni. Nie no, Bioshock Czy... Infinite się sprzeda świetnie, z tego co słyszałem. No właśnie, ale to też nie, nie było jakaś tam, nie wiadomo jak rewelacyjna sprzedaż i co. I studia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 no. No, no właśnie, no więc e, to też, dużo było takich dobrych tytułów, Jacku, takich naprawdę, okami było akurat świetne e, to pamiętam, ale z tych nawet e, Ico, czy, e, czy Shadow of Colossus, ale no to są ta, tego typu gry, ale, ale dużo było właśnie takich tytułów, bardzo dobrych tytułów, które miały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 i sobie że. boże, no ja nie będę w to grał, ja mam 35 lat, hej, no, więc... Pan fakt o grach niszowych, Tales of Zestiria sprzedała się trzy razy lepiej niż GTA 5, Ale tak. Ale do, za sprawą na 100%, za sprawą Japonii, tak. No Głównie tak, za tak sprawą to, Japonii. tylko w Japonii, mówimy oczywiście no o jednym tygodniu sprzedaży. Tak.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 Yy, więc dla każdego powiedzmy jego fana była to fajna i wartościowa treść, miła do przeczytania. No, najprościej powiedzieć to 80 parę stron to nie jest dużo, ale yy, wciągnąłem to od razu pierwszego dnia, jak tylko ściągnąłem i wcale nie miałem czasu na to czytanie. Na zasadzie tu jedno opowiadanie, tu drugie 10-15 minut i, i, i do końca dnia zeszło słuchajcie, on zaproponował cenę za książkę 5 zł o to powiem ci, że drogo I coś wyobraźcie... jak w filmie Begin Again gdzie twórcy muzyki zaproponowali na iTunesach cenę za cały album 1 dolar dokładnie I, i wyobraź sobie teraz że oczywiście były sytuacje znaczy inaczej, tego, że ktoś na przykład tą książkę podesłał komuś innemu, na zasadzie masz sobie przeczytaj, to tego nikt nie skontroluje tak? Ale pojawiły się trzy przykłady, trzy, trzy czy dwa przypadki cebularstwa w takiej postaci, że on tam też umożliwił płacenie przez bodajże PayU.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 E, hmm. Mówię tutaj o promocji Żywca z, z portalem VOD, który w zasadzie Onet prowadzi. E, w, w Żywiec, krótko mówiąc, jakąś tam umowę podpisał na 101 filmów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 to jest jeden kapsel bądź y, uszko od puszki do piwa.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 za rozdział komiksu, za, ten, za tą cienką książeczkę. zeszły, tak, no tak. Która jest wydawana teraz na miesiąc. A tu nie jest tak, raz że masz właśnie te zeszyty, tylko masz wszystkie wydania zbiorcze. Więc za nie tą wiem. dychę możesz czytać, a czytać. Nie, no to się na pewno a, pasam, to jest no, tak trudno tego, ile będziesz miał czasu, żeby faktycznie z tego korzystać. Bo dokładnie, dokładnie, to dokładnie. temu powiedzieliśmy, że, że, że to jest no, mistrzostwo tak w tych y, abonamentach, które, które zapewniają nielimitowany dostęp, y, że super, masz nielimitowany dostęp, ale ty i tak z tego nie skorzystasz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 tak, tak, po angielsku. Ona jest na razie w becie, więc i więc tak podobno ma być po polsku. No to już mogę jeszcze powiedzieć, nie ma? że Google Now, czyli konkurencja, zaczyna się rozwijać na polskim rynku, bo już y, możesz zadać pytania od jakiegoś czasu, y, pytania typu, nie wiem, kto jest prezydentem Polski, jakiś tam, kto gra główną rolę w jakimś filmie i tak dalej, y, czy na komputerze, czy w telefonie, to, to w wyszukiwarce możesz zadać takie pytanie.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 Bardzo dobrze, wujek blin myśli cały czas Dobra chłopaki, zamkniemy nasz temat z piratami Więc widzicie jak to u nas jest Raczej nie piracimy, no chyba, że musimy Ale myślę, że z każdym użytkownikiem mniej więcej tak jest Że jednak lubimy stawiać jednak na wygodę I nie będziemy czekać na przykład roku do nowego sezonu Jakiegoś naszego ulubionego serialu, bo go nie ma nigdzie Tylko po prostu po najmniejszej linii oporu, prawda?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 Otóż, jak z pewnością wiecie, graliście w bete, ci bardziej zainteresowani, mamy czterech, cztery postacie. Mamy typowego tanka, czyli assolta, który po prostu wali ostrym damage'em w bestie. Drugą postacią jest medyk, medyk podnosi leczy. Trzecią postacią jest, tu się, to jest taki jakby defender, on rzuca buffy, tak jak w MMO rzucasz buffy, czyli różne,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 Które, no czoje, kto, czyli to które... nie jest tak z góry ustawione, że te mniejsze stwory mają cię atakować jako nie, nie, nie, nie, nie, nie z tych one rzeczy, on, tam sobie one... są, jakim stanieś na ogonie tak, albo tak, tak, tak opieraty. mniejsze nawet od ciebie uciekają, powiem ci a większe po prostu stoją i, i mogą być agresywne dobra, Więc... czoje, To ja ja mam jeszcze jedno pytanie, poza tym trzecim, które zadałem czy, to ser, czy serio gra kasuje nasze postępy jeżeli synchronizujemy ją na drugiej konsoli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 Czego na o konsoli tak, ale... się nie da zrobić Tak ee, Tak Jacku, no, znaczy żyje żyje. W sensie, że wi wiadomo, że już projekt ee, nie, nie jest w żaden sposób ee... Rozszerzany Roz... przez twórców Ale gracze tak, go tak, na, tak, tak. Czego na to rozszerzają Czego na konsoli się po prostu nie da zrobić tak. no, no ale no to nic Jacku Z tym e, my, my nie zrobimy, prawda Więc wiesz, e, na ogół e, zobacz Że jak ki kiedyś wychodziły gry tak? Dajmy na to Nie będzie Final Fantasy 7. E, twórcy zrobili tą grę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 teraz jest trochę inaczej. Teraz do... twórcy siedzą dłużej przy takiej grze, bo jeszcze myślę o DLC, bo jeszcze pewnie coś spieprzą po drodze i zrobią ci jeszcze aktualizację do tej gry. E, jak... mówiąc, teraz twórcy wycinają content, który, na którym mogą zarabiać później, czego kiedyś też, nie było. Też, też. Oczy, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Więc yy, trudno mi, jacko powiedzieć. No Ja słyszałem, wstępne informacje były, że Wolf ma być jakimś tam turniejową grą esportową. Czy oni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 Eee, nie wiem, ty przeczytasz no to no, w, sumie, w sumie mogę ja To eee, no, przeczytaj, teraz ci podeślę dobra, więc tak, mam, mam, mam eee, więc e, Piotr Świerk pisze, że chciałby pozdrowić autorów najlepszego podcastu o grach w Polsce, więc słuchajcie, chłopaki no, mamy pozdrowienia więc, bo, możemy, Te się się tak? możemy się nawzajem pozdrowić, więc dzięki Piotrze eee, Rafał Sroczyński napisał, żeby pozdrowić Batmana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 Wglądu. Względu. No to pozdrawiamy Jakub Aksamit, Malwina Pacek i Rafał Ben. Za to, że w ogóle się odezwali pod tematem pozdrowieniowym. Aha. I teraz ciekawe wyzwanie, tak. Jacek, bo masz hejtować samego siebie. tak, coś tu jest. I... Boże, ja Jacek idzie hejtować A. samego siebie. Ja siebie nie muszę hejtować. E, hejtować za dużo pączków zjadłeś. Hejt. Za dużo Ja jestem, jestem za gruby, jestem brzydki, mnie nie lubię. Kocha. O... Jak, tak można? To jak myślę... Ojej, to jest... Dobra, mniejsza z tym. Chcieliśmy, żebyśmy jeszcze pohejtowali Nintendo, na następny podcast nagrali o miłości. Okej, okay, no to temat główny już mamy załatwiony. Czy ja chcę? o miłości w grach? No, może problemu. być taki gotowa. temat. gotowa. Dobra, więc no, już wiecie co... Eee, już, już wiecie, co będziemy robić za tydzień będziemy rozmawiać o miłości w grach eee, a Janczka jeszcze nie... Rafał Ben nie da się hejtować Nintendo nie wiem, jak bardzo bym chciał, tak nie mogę no nie, no i mogę im pocisnąć, ty, ale ja dostaliśmy zwrotną mogę informację mogę im pocisnąć, że mają no, tak, że czy? za słabo zhejtowaliśmy Nintendo że, że, że, że za słabo tak. no. No, Nintendo to nie jest CDP, to nie jest Sony, to nie jest UBI to nie jest Microsoft, nie mają jak hejtować mają słabą infrastrukturę sieciową o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 Dokładnie, 20 lat grałem w to samo, niech wymyślał, nie wiem, nowy jakiś tytuł, nie? Zelda, teraz, teraz w tym roku nowa Zelda, no ile? Co, e, ale ile? Zelda ile zajebiste. No, e. Dobra, to Zelda będzie zajebista. Dobra, to swoją drogą, ale ile można ile można tego samego no, DS-a no, sam tak Ja proszę tutaj o nowe gry na Nintendo. <śmiech> Dokładnie, teraz Oje, Call of Duty <śmiech> się tego domaga, to będę grał w Call of Duty z kolegami z gimnazjum, będziemy robić pracę domową i będziemy o tym rozprawić, jak na Nintendo są same koklety. No, no i niestety. E, dobra, więc to? Jeszcze coś mamy, Jacku, z tych hejtów? Nie. Poza nie. tym, że Jakub sami chce nasłać na nas policję, za podżeganie do nienawiści. Staram się, staramy się jak. Tak, o, oni tylko tak mówią, nie zadzwonią. To graf e, będzie wiedział, jak e, trzymamy policję w kieszeni. No tak.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 A, on Olego Ale powiem. słuchajcie, powiem Wam tylko tyle, bo, bo, bo nie chodzi już tutaj. Ja myślę, że warto mieć warto nie oglądać tego w internecie, bo na pewno zdjęcie jest mnóstwo.